Historia dźwiękowa jest stosunkowo świeżym historiografii, między innymi jak zauważyła Pani Agatha obrazem tendencji krytycznych odnoszących się do redukcyjnego wobec innych zmysłów wzorokocentryzmu centryzmu nastawionego na wizualne, w tym również tekstowe, a więc wzorokowe postrzeganie świata. Dlatego też zwraca, się, yy, zwraca uwagę historyka na rolę, jaką w badaniu przyszłości odkrywa dźwięk i jego percepowanie. Rozwijające się coraz większym rozmachem badania dźwięku e, są statys. spotykają się z dużym zainteresowaniem badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Tutaj właśnie mieliśmy taki przykład. E, Włączenie do nad przyszłością zagadnienia dźwięku jego percepcji stawia historyka przed pytaniami, oczywiście natury poznawczej i metodologicznej, w jaki sposób badać takie efektywne zjawisko jak dźwięk, czy w ogóle jesteśmy w stanie je usłyszeć i odtworzyć. Jeśli tak. Jakim aparatem badawczym się posłużymy, analizując dźwięk o swojej przyszłości? To jest kilka wybranych przykładów literatury przedmiotu. Historia dźwiękowa jako taka nie doczekała się jeszcze syntetycznego opracowania. Z jednym z samym komponentem. Metodologicznie. się co prawda rozważania na ten temat, lecz są one rozpoczęte w różnych tekstach, w różnych badaczy i dotyczą raczej indywidualnych wskazań dotyczących konkretnych studiów w przypadku, które analizują. Co więcej, odnoszą się raczej do źródeł tekstowych, wizualnych, a rzadko na przykład do audio. Referat ten stanowić będzie zatem próbę przedstawienia stojących przed historykiem dźwiękowym możliwości, które otwiera przed nim. Stosowanie, stosowanie metod yy, badań jakościowych, a także inspiracji, płynących z praktyki i doświadczenia takich i jak archeologia akustyczna, archeologia dźwięku, etnomuzykologia czy ekologia cienkosfery. Moje starania są też w pewnym sensie odpowiedzią nastawione przez Ewy Gamańską postulaty wobec zmian zachodzących w współczesnym świecie, w humanistyce i naukach społecznych. Prowadzić nie tylko proszę nawet nie tyle badania interdyscyplinarne lecz podchodzić do badań w sposób komplementarny, to jest zgodnie z zasadą wzajemnego uzupełniania się różnych dyscyplin, zarówno humanistycznych i społecznych, jak i ścisłych. Podkreślam przy tym, że referat ten stanowi bardzo robocze przedstawienie w z którym się zmagam, przygotowując moją no, rozprawę na temat sprawczości krajobrazów dźwiękowych, zatem wdzięczny będę oczywiście za krytyczne uwagi i komentarze. Rozpocznę od krótkiego scharakteryzowania historii dźwiękowej posłuchując się jej roboczą definicją. Historia dźwiękowa to heterogeniczna dziedzina badań historycznych analizująca rolę dźwięków w tworzeniu rzeczywistości w czasach przeszłych. Za podstawę budowania wiedzy o przeszłości przyjmują badania dźwięków, hezaży dźwiękowych, percepcji dźwięków lub semiozy zmysłowe. I właściwości akustycznej przestrzeni, w której proces percepcji zachodzi. Interesuje się także historycznie, kulturowo zmiennymi sposobami słyszenia i innymi sposobami percepcji dźwięku, takimi jak odczuwanie wibracji lub wzrokowe, wzrokowe odbieranie efektów. Historia dźwiękowa bierze pod uwagę źródła dźwiękowe różnego pochodzenia, zarówno antropogenicznego, ludzkiego, jak i tworzonego przez czynniki nieludzkie, jak zwierzęta, rośliny, rzeczy, ziemia. Ze względu zatem na pochodzenie zabawnej kawy możemy wróżyć dźwięki antrofoniczne. Biofoniczne. Przepraszam, to będą biofoniczne. W ramach historii dźwiękowej promuje podejście holistyczne, podkreślając, że pomimo że dźwięki słuchu stanowią centrum i zainteresowań, należy je postrzegać całościowo w złożonym układzie z pozostałymi zmysłami i rodzicami na nim emocje. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na różnice między pojęciem historii dźwięku i historii dźwiękowej. Ta pierwsza, raczej uprzednia dźwięk jako zjawisko fizyczne, bez ukazywania szerszych kontekstów kulturowo-społecznych, przykładem może być Historia postępu laboratoryjnych badań nad dźwiękiem związanym np. z jego rejestrowaniem. Historia dziękowa z kolei między innymi na istotne relacje w procesie słyszenia, czy też słuchania zawodzące na nimi źródło, medium, odbiorca. Przykładem może być analiza zmian kulturowych i politycznych na skutek występowania hałasu. Historia dźwiękowa rozpatruje również percepcję samego historyka względem dźwięku w przeszłości oraz sposób reprezentowania takich historii inny niż tekst pisany. Nie jestem osobionym w takiej konceptualizacji i ja analogicznie postępuje historyk zmysłów Mark Smith, oddzielając znaczenie od historii zmysłów, od historii zmysłowej. Dlatego też zdecydowałem się na użycie wyrażenia Historia dziękowa. Ona oczywiście niezależnie funkcjonuje już w literaturze, między innymi Bruce Smith, kolejny historyk, który zajmuje się akustycznymi, elektronikowymi wnętrzami. I również spotkałem się w podobnym określeniu środowisko Badarszy zajmującym się właśnie niezależnym dźwiękowym z Muzeum z Krakowskiego Muzeum Inżynierii. Nie będę się tutaj oczywiście, oczywiście ta definicja łączy sobie w bardzo wiele o czym mówiła w uczestniczkach, czyli te wszystkie relacje kulturowo społeczne relacje między dźwiękiem tego, od, tego dźwięku. Ten, ten, ta cała kompleksowość, którą moglibyśmy. Właśnie zdefiniować e, takim uprzedzającym moje wystąpienie. Aplikuję na potrzeby do referatu wskazania autorów Theory, in Method, i Historical Economics Metody traktuję zatem jako praktyczne techniki używane do zbierania, przechowywania, analizowania badań źródeł, natomiast teorie jako drogę do ich interpretowania. Przykładowo za metodologiczne uznane rozważenia na temat, jak postąpić z nagraniami i przechowywanie wiary podczas gdy. Interpretację i wiarygodność tych historii kwestią teoretyczną. Posłużę się za chwilę roboczą klasyfikacją źródeł, następnie na jego podstawie wymienię rozmowy dyscypliny, metody, których widziałbym jako propozycję do analizowania poszczególnych typów materiału źródłowego. Oczywiście ta klasyfikacja jest bardzo opuszczona. Jeżeli to jest najbardziej ogólny, najbardziej ogólny typ można spotkać, najbardziej mnie interesuje ten ogólny poziom Zarejestrowane zarejestrowane zapisane audio i nie zamieszkiwane, audio. <tryk> najbardziej ewidentną formą źródeł dla badacza dźwiękowych w współczesnym świecie są węgania audio. Zapewne Wie, wielu z Państwa widziałoby tutaj również inne dyscypliny, swoje własne. Bez względu na jakie by się tutaj nie znalazło, łączy je w większości graficznej wersji przedstawienia dźwięku, tzw. spektrogramu, spektrogramu nic znanego chyba wszystkim, u Jest inżynieria dźwięku, która będzie pomocna tutaj w, w tego typu źródłach, jest najczęściej definiowana naukach zajmujące się nagrywaniem, przetwarzaniem, to również cyfrowo w środowisku wirtualnym i odtwarzaniem dźwięku, a także jego percepcją. Więcej metodów inżynierów dźwięku wykorzystywane są przez praktycznie wszystkich badaczy pracujących z, nagrania, z nagranianiem audio. Tutaj mówię o dźwięku i analizę stosowaną do, do akustycznego systemu monitorowania. Poprzez analogię mniej więcej podobnych Podobnym wsparciem, jak na historii archeologii. Jak jest archeologia, a historii dźwiękowej będzie archeologia dźwięku. Zwrócę od razu uwagę na fakt, że podobnego określenia stosuje się, stosuje się do nauki zajmującej się badaniem dźwiękowych artefaktów najczęściej do historycznych instrumentów, do czego wrócę jeszcze później. Tutaj określenie y, archeologia dźwięku zajmuje się odszukiwaniem y, możliwie najstarszych prób zapomnianych zapisów audio, reperuje je lub rekonstruuje tylko by zapis, a także dwa jego właściwe na przykład posłużyć może pierwszy udokumentowany zapis audio pochodzący z roku 1853, dwa lata temu, kiedy rozpoczynałem kwerendę literatury i źródeł w ogóle. Ta data zatrzymywała się na mniej więcej 1960 roku, bo to było wtedy, to było nagranie, które po raz pierwszy w 2008 roku usłyszeliśmy dzięki staraniom Historyków, aktorów, dziennikarzy, Wisław i David Giovanni, pracujący dla Smithsonian Institution, a skutkami wokół stworzonej przez siebie strony internetowej First Song. Ich pierwsze odkrycie z 2008 roku, właśnie przez te pierwszego nagrania, wstecz 17 lat, do tej pory to Edison pochodził za pierwszego człowieka, który zarejestrował dźwięk w 1977 roku. Pierwszego. Zapisał o tym, że dokonano polskich na Edward de Martinski. Gdy nas fonografii fonograf jak mikrofon spowodowały rozwój technologiczny, popularizację nagrania odwysinkającą w czasach tam coraz lepiej nagrywając urządzenia przenośne, rozpowszechniają i zachęcają do rejestrowania w swoim charakterze rodzaju dźwięku obrazu otoczenia. Jako historycy bądź archeologowie dźwięku Dysponujemy dziś wieloma technikami służącymi do analizy źródeł dźwiękowych. Z pewnością na wyrażenie zasługują metody archeologów w z Kalifornii. Dzięki współpracy z Norbert Bay National Laboratory korzystali przede wszystkim z wyspecjalizowanych i specjalnych sporządków na potrzeby aplikacji komputerowych. Fonautogram to jest forma zapisu tego dźwięku tego dokonanego za pomocą fonautogramu. co warto powiedzieć tutaj, Martin nie miał intencji odtwarzania tego dźwięku. On to po prostu zarejestrował, myślą, że może się kiedyś to otworzyć, może nie. To był patent tylko i wyłącznie na zapis. Na potrzeby aplikacja komputerowa zdolna, czy jest znaki na dźwięk. Za pomocą metody Anticao Sound metod i tutaj fragment, który to ilustruje. To jest właśnie fragment z materiału yy, ogólnie dostępnego. Problem by polegał na tym, że ten zapis był trudny do przetworzenia, żeby ten znak graficzny najpierw przetworzyć. I tutaj Fyfter e, wpadła pomysł, żeby e, żeby takie takiej jak przedstawiona tutaj, to znaczy e, skomponować graficzną odpowiednią waveform na podstawie optymalnego uchwycenia między tymi dwoma z graficznymi. Techniki stosowane w fonoskopii mogłyby posłużyć historykowi dźwiękowemu skorcenia autentyczności źródeł lub identyfikacji postaci lub miejsca. Biometryczny obraz tzw. Tak zwanego screen odcisku głosu, analizowany jest za jest na podstawie spekt spektrogramu dawna nazwa to sonogram. Przy odpowiednich warunkach fonoskopia dostarcza do informacji o miejscu i czasie w ekonomii takich nagrach. Zabrezywujące spektrogramu, czyli graficzne, graficzne reprezentacje nagrania obiegu, ponieważ jak wynika z definicji historii dźwiękowej i mojej osobistej troski, możemy badać również od głosu przygody w ramach noś, historii środowiskowej, antropologii wymierania czy sąskiej, ekologii. Posłużę się przykładem badacza, który od końca lat 60. do dnia dzisiejszego zbyt będzie kolekcję, która w moim mniemaniu stanowi materiał źródłowy do zajęcia się dźwiękową historią środowiskową. Chodzi oczywiście o pewnego krautu, który z zaniłowaniem nagrywa wszystkie dźwięki od kilkudziesięciu lat. Stąd też, stąd też w moim, w moim mniemaniu posiada dla historii dźwiękowej, na, przepraszam, dla historii średowiskowej, dla dźwiękowej na historii średowiskowej, pokaźne, pokaźne archiwum. Na podstawie, analizując spektrum nagrania na odziom, skryte na lf i dźwiękoskłaniami zagłóconej i rozgadnimi odgłosami, to jest pojęcie stworzone przez e, muzykologa naszej pery. W pewnej odkrywa odgrywa pewną równowagę. Otóż każdy z żywych organizmów, włączając się w sonorystyczną komunikację z przedstawicielem swojego gatunku, wybiera taki zakres częstotliwości, który nie z innymi zakresami. Jednym słowem, zawsze zostaje jeszcze jakaś przestrzeń nisza do wykorzystania przez inne gatunki. Hipoteza niszcz tłumaczy, dlaczego hałas sfery low-waj, dźwiękosfery zakłóconej industrialnymi głosami, prowadzi do poważnych zaburzeń na przykład przykład tak wokół arterii komunikacyjnej. Archo, archo, muzykologia zajmująca się tak historycznymi instrumentami. Tutaj jest, tutaj jest propozycja dyscyplin, które biorą udział w badanii za zaposiedniczonymi, zapisałem audio. Oczywiście to jest jak pomyślałem przy poprzednim wykładzie, może też śmiało oczywiście antropologię dźwięku również zaproponować, czy też audio. Archeologia akustyczna przede wszystkim posługuje się echografem i przedstawieniem swoich wyników za pomocą echogramu. To jest bardzo podobne do osądów. Właściwie ta sama zasada. I tutaj jest przykład, tylko jeden przykład z archeologii akustycznej, która była dosyć świetna. Pomocy. i w związku z dźwiękiem te manowiga pojawiły się, jak się okazało, w tych miejscach, gdzie ten dźwięk, gdzie ta akustyka była najbardziej krótko. Te manowiga przedstawiały tego, tego mostę z Japonii master od i stanowiły też, stanowiły też był portal do supernatural, super do, do supernaturalnego świata.